przychodzi w mocy. Te wszystkie zasady królestwa, te wszystkie reguły królestwa są zasadzone w mocy. Hallelujah. Bóg chce uszczęśliwić Cię poprzez danie Ci źródeł mocy. Bóg chce czynić Ciebie człowieka, który będzie korzystał z Jego mocy i przez którego Jego moc będzie działała. Chwala Bóg Lej Bóg tego chce. Czego Bóg chce? Żebyś funkcjonował w Jego Królestwie. Aby Jego moc służyła Tobie i aby Jego moc służyła przez Ciebie. On chce uczynić Ciebie piorcą swojej mocy i chce uczynić Ciebie kanałem swojej mocy. Oto Jego marzenia wobec człowieka. Wyobrażam sobie Adama. On tworzy Adama. Chodzi z Adamem. Jeszcze nawet Ewy nie ma. Chodzą sobie z Adamem we dwóch. Chodzą sobie po tym raju. Rozumiesz? Chodzą sobie. Ja wierzę w to, że pierwsi ludzie byli potężni. Potężni. Potężni. To byli potężni ludzie. To nie byli ludzie 1,80 m. My tacy jesteśmy teraz, w grzech to zniszczył. Ludzie byli potężni. Aniołowie się zadziwiali, jak On stworzył ludzi. Potężni aniołowie. Archanioł Michał, stróż Izraela przyszłego, Gabriel. Rozumiecie? Rafael, wielu innych archaiołów zadziwiali się Wow, co Ty stworzyłeś, Panie? On stworzył ludzi, byli potężni. Adam to nie był jakaś pierdoła. Adam był potężny. Był potężny wzrostem, potężny swoją osobą. I chodził z potężnym Bogiem, bo Bóg go stworzył na swój obraz. I on chodził. I Bóg mówi do niego, Adam, nazywaj to, co tutaj widzisz. Adam, co to jest? A mówi, słoń? Hallelujah, halleluja, a to lew, hallelujah, hallelujah. Halleluja. Rozumiesz? On się dzielił z nim swoją mocą. On mówił do niego: „Przez ciebie chcę uwalniać moją moc. Przez ciebie chcę uwalniać moje pomysły. Przez ciebie chcę uwalniać mój potencjał”. A do to, to służyło. Adamowi to służyło. Ta potężna moc służyła Adamowi. Adam chodził w tejże mocy. W tej mocy. Ta moc mu służyła. Kiedy mu służyła? Kiedy się na nią otwierał i kiedy ją przez siebie przepuszczał? Czego Bóg chce od Ciebie dzisiaj? Tego samego, co przez Adama? On chce, żeby ta moc przez Ciebie przechodziła. Ona będzie usługiwać Tobie i ona będzie usługiwać zarazem innym. Starczy tej mocy dla wszystkich. Starczy tej mocy. Ona jest nieskończona. Ona jest potężna. Bóg mówi, chce Cię udrożnić. Bóg mówi, ja chcę, żeby ta moc przez Ciebie przechodziła. Żeby, on, żeby ona zostawała w tym życiu. Ja tego chcę, ja tego pragnę. Ale co On mówi do Ciebie? Czy Ty też tego chcesz? Czy Ty też tego pragniesz? Czy to jest tylko tak, że ja tego pragnę, Adamie, Ewo? Czy to jest tak, że ja tego pragnę tylko? Słowo Boże mówi, ja jestem, który daje chcenie i wykonanie. Chcę, żebyś dzisiaj zobaczył w sobie chcenia Boże. Żebyś zobaczył w sobie pragnienia Boże, co jest w Twoim sercu, co jest w Twoim duchu, co jest w Twoim duchu. Jeżeli Ty jeszcze nie jesteś odrodzony z Bożego Ducha, ja chcę, żebyś dzisiaj oddał swoje życie Jezusowi. Ja chcę, żebyś nie wyszedł stąd niezmieniony. Ja chcę, żebyś myślał teraz, jeżeli Ty nie należysz do Jezusa, jeżeli nie masz pewności zbawienia, jeżeli Ty nie jesteś pewny, czy po śmierci pójdziesz do nieba, to ja też nie jestem pewny. Ja nie wiem, czy Ty pójdziesz do nieba. Ja nie wiem, czy Ty jesteś zbawiony, ale coś Ci powiem. Słowo Boże mówi, kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych i wyznał ustami swoimi, że Jezus jest Panem, będzie zbawiony, Amen. będzie uratowany. Amen. Czy Ty wierzysz, że Chrystus umarł za Twoje grzechy? Czy wierzysz, że wstał z martwych? Czy oznałeś Go jako swojego Pana? Jeżeli tak, idziesz do nieba. Jeżeli nie, chcę, żebyś to dzisiaj zrobił. Chcę, żebyś to zrobił dzisiaj. Bo ja chcę mówić dzisiaj do Twojego odrodzonego ducha. Kto z Was, przyjaciele, nie ma pewności sprawienia? Kto z Was nie ma przekonania, że po śmierci pójdzie, do nieba ma rękę teraz do góry, proszę. Kto z Was nie ma tej pewności? Czy jest tu chociaż jedna osoba taka? To jest bardzo ważne w tej chwili, bo to jest miejsce przełomu w Twoim życiu. Ja w 2001 roku powiedziałem do niego, ja chcę, tak, brawo, kto jeszcze? Kto jeszcze oprócz tej bohaterki? Brawo, brawo. Kto jeszcze z Was? Są dwie dziewczyny bardzo mądre. Zaraz przejdziecie na stronę Królestwa. Kto jeszcze? Kto jeszcze dzisiaj potrzebuje tego? Kto jeszcze dzisiaj? Chodźcie do mnie tutaj. Pomodzicie się ze mną razem. Aktem wiary przechodzimy na stronę Królestwa Bożego. Rozumiesz? Aktem wiary. Aktem wiary. To nie są uczucia. To nie są emocje. Tego się nie czuje, Tego się nie czuje. Pomódźcie się ze mną. Powiedzcie Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus Umarł za, umarł za wszystkie moje grzechy jestem wolna, jestem wolna. Nie, masz nie masz do mnie żalu kochasz mnie, taką, mnie. Jaką taką jaką jestem przebaczyłeś mi, przebaczyłeś Panie, mi. Jezu, Panie Jezu wierzę, wierzę. Że, wstałeś że wstałeś z martwych od dzisiejszego dnia, od dzisiejszego dnia. Ty, Jezu. Ty Jezu jesteś moim Panem jesteś moim. Amen Święty Wypełnił, a karstę stopniuje w Twojej Twoją mocność, Twoją mocną, Twoją siłą. Tych żyje. jeśli tu powstanie, do nowego życia. Do miejsca zwycięstwa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa Chrystusa. A Tobie diable zabrania dotykać tych dziewczyn. One nie są Twoją własnością. O Ty, przeklęty duchu depresyjny. Rozkazuję Ci odejść teraz od niej. W imieniu Jezusa Chrystusa i miły Susa, Hoko toro rola sama deremesse ketele rafakawa Jesus. Holy de Jesus, ola sama namara sike de Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, ten ekono to Jesus Christ. Holy Santa, ten ekono to de Jesus Ia Ja jestem to ja jestem ojcem. To moje ojcostwo będzie dla Ciebie teraz dostępne w wymiarze, w jakim nie było. Ja uwalniam Cię od wszelkiej troski teraz, od wszelkiego zwątpienia. W imieniu Jezusa, Ty podły duchu torturują, i przypominając jej dawne rzeczy, bądź przeklęty teraz. W imieniu Jezusa, odejdź od ruchu. W imieniu Jezusa, Aleluja. Usiądź się, bardzo proszę. Usiądź się, proszę. Bóg mówi do Twojego odrodzonego ducha. Bóg mówi do Twojego odrodzonego ducha. Bóg mówi. Zobacz, jakie są Twoje chcenia. Czego pragniesz? Czego pragniesz? Posłuchaj. Jest takie zwiedzenie. Te zwiedzenie mówi, że Bóg odpowiada na potrzeby. Ja przeklinam to te zwiedzenie teraz. Ja przeklinam taki tok myślowy w imieniu Jezusa. Bóg nie odpowiada na potrzeby. Bóg odpowiada na pragnienia. Bóg nie odpowiada na potrzeby. Bóg odpowiada na pragnienia. Bóg nie jest Bogiem wiązania końca z końcem. Rozumiesz mnie? Bóg nie jest Bogiem przetrwania. To nie jest Bóg przetrwania! Ja przeklinam tą demoniczną siłę, mówiącą, że Bóg jest Bogiem przetrwania! Bóg jest Bogiem, który chce spełniać Twoje pragnienia! Amen. On dał Ci pragnienia. On dał Ci pragnienia. On nie dał Ci pragnień małości. On dał Ci pragnienie wielkości. Dlaczego? Bo stworzył Cię na swój obraz i podobieństwo. A jaki On jest wielki, potężny, wszechmokący, wszechwiedzący, wszędzie obecny i zupełnie wystarczający. Amen. Taki jest Bóg. Nie mała Bozia! Nie mała Bozia! Wielki Bóg to jest wielka różnica. Będziemy dzisiaj mówili o tej różnicy. W tym wszystkim będzie przejawiała się różnica. Chcę, żebyś tą różnicę dostrzegał. Chcę dzisiaj, przyjaciele, mówić do miejsca w waszym duchu, które zostało zaatakowane przez obojętność, przez arogancję, przez arogancję. Bóg chce, żeby rzeczywistość Królestwa przenikała Twoje życie. Rzeczywistość Królestwa, atmosfera Królestwa. On do tego potrzebuje, żebyś Ty rozpoznał w sobie pragnienia Jego, Jego pragnienia włożone głęboko w Twojego Ducha. Wiecie, dzisiaj rozmawiałem z moim przyjacielem Tadeuszem, który przyjechał tutaj ze mną, a właściwie ja z nim. I on do mnie dzisiaj powiedział, e, różne rzeczy mi opowiadał, ale e, on mi mówił o sytuacjach w jego życiu, gdzie staje przed brakiem możliwości działania. I, I opowiadał mi o tym, jak wcześniej usiłował robić rzeczy. A potem zaczął widzieć, że on potrzebuje niemożliwego. Powiedzieć Ci, czego potrzebujesz? Niemożliwego. Ty nie potrzebujesz możliwego. Ha, ha! Ludzie myślą, że Bóg to jest Bóg możliwego. Ha! To jest bzdura. Bóg jest Bogiem niemożliwego. To, co jest możliwe, to ja umiem zrobić. Hallelujah! Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zaradnym człowiekiem. Hallelujah! Ja jestem w stanie bardzo dużo rzeczy zrobić. Jestem świetnym organizatorem. Umiem poukładać sobie sprawy finansowe. Rozumiesz? Po ludzku jestem w stanie zbajerować większość ludzi. Moja natura była naturą kłamcy, hochsztablera i manipulanta. Rozumiecie? Udawałem w swoim życiu prawników, mecenasów. Kroiłem biznesmenów na ich pieniądze. Sami mi przynosili. Rozumiesz? Współpracowałem z partiami politycznymi. Rozumiecie? Robiłem rzeczy, o których często nie mówię, chociaż dzisiaj o nich już mówię dużo więcej, ale przez ostatnie lata, kiedy obserwowałem jest służby bezpieczeństwa, nie mówiłem o tych rzeczach, bo były w nie zamieszani różni decydenci w naszym kraju. Ja jestem zaradny! Według ciała! Ha! Ale słowo może mówi, nikogo nie znamy według ciała, nawet siebie samego. Bo my, nasze, nasza cielesność, umarła wraz z Chrystusem. Aleluja! A więc czego ja potrzebuję? Czego potrzebuje Artur Ceroński? Niemożliwego! Ja potrzebuję rzeczy niemożliwych! Bo kiedy kończą się moje naturalne możliwości, zaczynają się możliwości pańskie. I tam zaczynają się pragnienia, które masz w swoim duchu. W Twoim duchu są teraz pragnienia, które są niemożliwe do spełnienia. Chciałbym, żebyś się na nich skupił. Chciałbym, żebyś się skupił na pragnieniach, które są niemożliwe do spełnienia. Chciałbym, żebyś się skupił teraz na rzeczach, które są niemożliwe dla Ciebie. Dla Twojej psychiki, dla Twoich emocji, dla Twojego ciała, dla Twoich pieniędzy, dla Twojej rodziny, ha! Dla Twoich poglądów. Chciałbym, się, żebyś na tym się skupił i dokonał różnicy. Połóż teraz różnicę, połóż różnicę. Może są grzechy w Twojej duszy i ciele, z którymi sobie nie radzisz i Ty nie musisz teraz sobie z nimi radzić. Uwalniam Cię w imieniu Jezusa odradzenia sobie z grzechami. Przestań sobie radzić powiedz teraz, Boże, ja już sobie nie radzę. Halleluja! I teraz będzie Twoja moc działała, bo jeżeli ja sobie nie radzę, a żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus, to Twoja moc będzie sobie radzić, bo Twoja moc jest potężna. Twoja moc! Ja teraz biorę niemożliwe. Niemożliwe! Niemożliwe! To żadna chwała Bogu za to, że robimy rzeczy możliwe. Rozumiesz mnie? To żadna chwała Bogu. To żadna chwała. Robiliśmy, jakiś czas temu byliśmy w kilka osób w Kijowie na konferencji, robiliśmy rzeczy możliwe. Na przykład te rzeczy możliwe to były takie rzeczy, że chodziliśmy sobie po Kijowie i na podstawie naszego intelektu, mądrości nie zgubiliśmy się w tym Kijowie. Alleluja! Jacyś jesteśmy inteligentni, Uczyli nas od czwartej klasy Rosyjskiego, umieli się porozumieć. W ogóle jesteśmy odczytani, tacy super. W ogóle tak sobie szliśmy, nic nas nie ruszało. Ale nagle zobaczyliśmy człowieka, który siedzi na wózku inwaryjskim, jest sparaliżowany. I nasze możliwości rachnem się skończyły. I wszyscy patrzyliśmy na tego człowieka. I on poprosił, żeby go sprowadzić z krawężnika i przeprowadzić przez, przez jezdnię. I moja żona zaczęła się chwiać. Coś takiego się zrobiło od tego Kijowa. że w różnych miejscach wstępuje na nią Boża moc i ona się chwieje i pada na ziemię i nie może się podnieść, nie pamięta nic. Jakaś kula ognia w nią padła. Jest taka poważna kobieta, elegancka i chodzi jak pijana. I tak zaczęła się chwiać wtedy na tej ulicy. I nasi ludzie zaczęli kłaść ręce na tego człowieka i modlić się w innych językach. Ja już słyszę i przeprowadzają Go przez, przez Jezdni i szala, matawasele, baraba i Go prowadzą. A potem do Niego już Pan zna Jezusa. A potem mówiła, czy Pan wie, że Jezus umarł za Pana grzechy, i choroby? A potem Go podnieśli w drózkę i zaczął chodzić. Amen. A potem Go podnieśli i paty zaczął chodzić. A potem Go przyprowadzili do Jezusa, tego Ukraińca. A chodnikiem szła, słuchajcie, procesja prawosławnej i Chrysta, was chrysa, z takimi krzyżami drewnianymi. Oni mieli swoją religię, a ten człowiek właśnie się spotkał z żywym Bogiem. Amen. Bo jakaś grupa szaleńców zechciała być kanałem przepływu Bożej mocy. Bo jakaś grupa szaleńców uwierzyła w to słowo, które mówi, że demony pod jego stopami wiły się w bólach. Aleluja. To jest być kanałem przepływu Królestwa Bożego. W każdej dziedzinie. W każdej dziedzinie. Spójrz swojego ducha i zobacz, co dla Ciebie jest możliwe. I to, co dla Ciebie jest możliwe, przestań traktować jako Boże. To nie znaczy, że to jest złe. E! Nie mówimy o w kategoriach dobra i zła. To nie o to chodzi. Mówimy w kategoriach Rzeczy Bożych i niebożych. Ale spójrz dalej swojego ducha i zobaczysz niemożliwe. Czego pragniesz? Czego pragniesz? Czego pragniesz? Powiedzieć Ci, czego ja pragnę? Pragnę, żeby w Polsce powstawały żywe kościoły. Amen. Pełne mocy. Gdzie takie uwielbienie jak było dzisiaj tutaj? Będzie trwało 20 i 40 godzin gdzie w 40 godzinie takiego uwielbienia będzie schodziła z chwała Boża z sufitu Amen. w mgła, która będzie nas zacieniać do połowy Amen. że Boży deszcz będzie na nas padał z tych sufitów tego chcę Amen. chcę, żeby na takie nabożeństwa ludzie jeżdżali na wózkach a wychodzili prowadząc swoje wózki tego chcę olewam fajne spotkania olewam sympatyczne, humanistyczne spotkania nie chcę tego i chcę mi się na to żygać rozumiesz? wiesz czego chcę? Chcę tego, żeby raki znikały. Masowo. Chcę.